Jest szósta. To program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność Jedynki. Zapraszam. Monika Gniewaszawska. To najważniejsze święto w Kościele Katolickim. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, która kończy Triduum Paschalne. To nie było podpalenie. Krzyż zapalił się od zniczy. To ustalenia policji w związku z pożarem papieskiego krzyża przed kościołem św. Maksymiliana w Warszawie. Wjechał w tłum uczestników wielkanocnego festiwalu w amerykańskiej Luizjanie. Ranił 18 osób. Kierowca był pod wpływem alkoholu. Przeżyjmy święta ze świadomością, że z martwych zmartwychwstały Jezus jest wśród nas, mówi w wielkanocnych życzeniach dla słuchaczy Polskiego Radia arcybiskup Adrian Galbas. Metropolita Warszawski podkreślił, że właśnie zmartwychwstanie to dla człowieka źródło nadziei i siły, niezależnie od trudnych wydarzeń. Bardzo życzę wszystkim naszym słuchaczom, żeby w taki sposób przeżyli święta Zmartwychwstania Pańskiego, jako przeżycie tych zbawczych wydarzeń dzisiaj, które mają znaczenie dla nas dzisiaj. I bardzo życzę, żebyśmy dzięki tym świętom pamiętali, co powiedział Pan Jezus, wstały. jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego kończy triduum paschalne. Uroczysta procesja rezurekcyjna oraz msza święta celebrują zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem w kościele. Msza rezurekcyjna i procesja rezurekcyjna ze strzelaniem z moździerzy rozpoczynały na polskiej wsi niedzielę wielkanocną. Po mszy gospodarze wracali powozami do domostw, który pierwszy dojechał, ten miał największe we wsi szczęście, mówi Elżbieta Osińska-Kassa z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Gospodarz jako pierwszy składał życzenia, dzielono się jajkiem, wszystkie potrawy świąteczne były gotowe, bo zwyczaj był taki, żeby wszystko przygotować w Wielki Piątek. W niedzielę oczywiście nie można było gotować, nie rozpalano ognia, to było wszystko na zimno. Dopiero drugiego dnia świąt można było ogień rozpalić. Po świątecznym śniadaniu gospodarz wychodził na pola i sprawdzał jak się mają jego ziminę. Policja wyklucza podpalenie 25-metrowy krzyż papieski przed kościołem świętego Maksymiliana Kolbego w Warszawie spłonął od palących się pod nim zniczy. Było ich tam bardzo dużo w związku z rocznicą śmierci Jana Pawła II. Policja analizuje zdarzenie, mówi aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej komendy. Do pożaru mogło dojść skutek palących się pod krzyżem zniczy z uwagi na ich znaczną ilość. Obecnie wykluczamy udział osób trzecich. Konstrukcja była pamiątką po mszy odprawionej przez świętego Jana Pawła II w stolicy w 1979 roku. Zgodnie z zapewnieniami proboszcza krzyż zostać ma odbudowany. 18 hektarów lasu spłonęło wczoraj na północy Wielkopolski. Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze w miejscowości Biernatowo. Sytuacja była niebezpieczna, mówi Grzegorz Michalach, rzecznik tamtejszych strażaków. Ze względu na silny wiatr, pożar rozprzestrzenił się na, na las pobliski, i pożarem zostało objęte około 18 hektarów lasów, w tym suchych traw i modników. W akcji gaszenia ognia brało udział 28 zastępów straży pożarnej. To są aktualności jedynki. 18 osób, w tym wiele ciężko, zostało rannych po tym, jak kierowca wjechał w tłum uczestników obchodów Loatańskiego Nowego Roku w amerykańskiej Luizjanie. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, prawdopodobnie nie działał umyślnie. Świadkowie relacjonują, że samochód podjechał do uczestników parady, a następnie przyspieszył. 57-letni kierowca został zatrzymany. Obchody Loatańskiego Nowego Roku to trzydniowy festiwal odbywający się w każdy weekend Wielkanocy. W święta w miastach i poza nimi jest więcej policji. Funkcjonariusze w związku ze świątecznym ruchem zapowiadają kontrolę, zwłaszcza trzeźwości, mówi Kamil Karbowniczak z Komendy w Lublinie. Zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, priorytetem będzie eliminowanie z ruchu kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, a także przeciwdziałanie przekraczaniu dozwolonej prędkości. Apelujemy o zachowanie trzeźwości za kierownicą. Pamiętajmy o tym, że nawet najmniejsza ilość alkoholu w organizmie powoduje obniżenie koncentracji i opóźnia czas reakcji kierującego. A jazda pod wpływem alkoholu zgodnie z obowiązującym prawem w zależności od ilości promili we krwi może zostać uznana za wykroczenie lub przestępstwo. Za prowadzenie w stanie po spożyciu alkoholu, czyli mając między 0,2 a 0,5 promila we krwi, kierowcy grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 30 dni lub grzywna w wysokości przynajmniej 2,5 tysiąca złotych, maksymalnie 30 tysięcy złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. A dziś będzie ciepło i sporo słońca, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju. Poza tym nieco więcej chmur, z których w drugiej połowie dnia może popadać. Lokalnie możliwe są też burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni nad morzem i 14 miejscami na północy do 18, 20 w centrum i 21 na południu. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1005 hektopaskali. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest teraz przeważnie bardzo dobra lub dobra. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi 34% w sieci krajowej. Można normalnie korzysta korzystać z urządzeń elektrycznych. Jedynka. Polskie Radio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 Autopromocja. Czy nie? Wieśny Zmartwychwstania, radość Wielkanocy. Alleluja! 6.13, program pierwszy Polskiego Radia. Familijna Jedynka. Dzień dobry, mówi Państwu Przemysław Goławski. Spotykamy się 5 kwietnia. Niedziela Zmartwychwstania, poranek wielkanocny. Ten czas, który każe nam spojrzeć na wszystko, co wokół inaczej. Z nowością. Z takim spojrzeniem, który budzi życie, to wszystko jest szansą, żeby odczytać znaczenie Zmartwychwstania. O tym dzisiaj w familijnej jedynce, ale na dobry początek warto spojrzeć na radiowy kalendarz. Przygotowała go Elżbieta Staniszewska, czyta Piotr Warszawski. Dźwiękowy kalendarz jedynki. Chrystus z martwych wstał. Prawdziwie z martwych wstał. Tak pozdrawiano się w dawnej Polsce przez cały okres wielkanocny aż do zesłania Ducha Świętego. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest najstarszym i najważniejszym świętem w Kościele, znanym już w II wieku po narodzeniu Chrystusa. W VI wieku za sprawą wyliczeń aleksandryjskiego teologa świętego Damazego ustalono, że dniem obchodzenia uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego będzie pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Ksiądz profesor Józef Naumowicz w Rzymie 21 kwietnia obchodzono zawsze rocznicę założenia Rzymu i to były obchody bardzo uroczyste, karnawałowe, więc Rzym zawsze tak starał się obliczać datę Paschy, żeby Wielkanoc przypadała przed 21, żeby 21 nie był to Wielki Piątek czy Wielki Tydzień. Jeszcze powiem ciekawostkę, że w tych swoich obliczeniach Dionizy Mały po raz pierwszy w historii zastosował liczenie lat od narodzenia Chrystusa. W Polsce po raz pierwszy obchodzono uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 15 kwietnia 966 roku na zajutrz po przyjęciu przez księcia Mieszka I i jego dworzan Chrztu Świętego. W 1050 rocznicę tych wydarzeń arcybiskup Wojciech Polak poświęcił na Ostrowie Lednickim dzwon nazwany Mieszko i Dobrawa. Pobłogosław ten nowy dzwon i sprawa by jego głos budził w sercach tych, co go usłyszą, wdzięczność wobec Ciebie za wielkie rzeczy, które stały się udziałem naszego narodu przez Chrystusa Pana naszego. 18 kwietnia 1025 roku Bolesław Chrobry został koronowany na pierwszego króla Polski. Profesor Andrzej Nowak. Koronował go arcybiskup gnieźnieński Hipolit Gnieźnie. Przypomnijmy, w Anglii nie było jeszcze królów. Byli królowie francuscy, był król węgierski. W Czechach o królestwie jeszcze się nikomu nie śniło. Bolesław stanął nagle wśród kilku najwybitniejszych, najważniejszych postaci Europy. W Wielkanoc 27 marca 1842 roku w katakumbach rzymskiego kościoła Świętego Sebastiana złożyli śluby zakonne pierwsi klerycy ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa nazywani Zmartwychwstańcami. Prowadzili misje ewangelizacyjne wśród polskiej emigracji, zwłaszcza wśród powstańców listopadowych przybywających do Włoch i Francji. W gronie współzałożycieli tego zgromadzenia byli Bogdan Jański, ksiądz Semenenko, ksiądz Aleksander Jełowicki. Zmartwychwstańcy przyczynili się do rozwoju polskiej misji katolickiej w Paryżu, powstałej z inspiracji Adama Mickiewicza, a która w tym roku obchodzi 190-lecie istnienia. W wielkanocny poranek 3 kwietnia 1994 roku zmarł profesor Jérôme Lejeune, Wybitny francuski uczony, odkrywca przyczyn wielu chorób genetycznych, m.in. zespołu Dauna, odważny rzecznik obrony nienarodzonych dzieci, za co spotykał się z ogromnymi szykanami ze strony środowisk proaborcyjnych. Papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności jego cnót, nadając mu tytuł Sługi Bożego. 10 lat temu, w niedzielę wielkanocną, 26 marca 2016 roku, zmarła w Stanach Zjednoczonych siostra Angelika, klaryska, założycielka największej na świecie katolickiej sieci medialnej EWTN, telewizyjnej sieci Wiecznego Słowa. Programy EWTN docierają do 225 milionów domostw, w 140 krajach. Jan Paweł II, jako wyraz wdzięczności, ofiarował siostrze Angelice monstrancję z kościoła w Nowej Hucie. Benedykt XVI odznaczył ją medalem Pro Ecclesia et Pontificia, ojciec Szymon Stefanowicz, Paulin. Ona miała takie wykłady na telewizji publicznej, ale po jakimś czasie się stało, że dyrektor tej telewizji dał film o Panu Jezusie, który nie był katolicki, nie był według nauki katolickiej. I ona była bardzo tym zbulwersowana i wróciła do klasztoru i mówi, ja założę swoją telewizję. Dziś w familijnej jedynce przyglądamy się relacji wiary i nauki i szukamy odpowiedzi na to, w jaki sposób różne dziedziny opowiadają o tym, co nie do opowiedzenia, o tym, czym jest zmartwychwstanie, także w jaki sposób opowiedzieć albo przybliżyć prawdę wiary. To także przestrzeń, by zatrzymać się nad takimi dziedzinami jak medycyna. To bardzo ważne spojrzenie. Tam także zdarzają się takie sytuacje, które wymykają, się schematom, budzą zdumienie, stawiają pytania i każą się zatrzymać. To nie tylko wyjątki od reguły, ale pewien znak. Jak na takie sytuacje patrzy lekarz. O tym z dr Iwoną Niedbalską, pediatrą z Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy, rozmawiała Sylwia Sułkowska. Czy zdarza się, że medycyna dochodzi do granicy i zaczyna się coś, czego nie da się już opisać językiem nauki? Czy w swojej pracy spotkała się pani doktor z sytuacjami, które nie do końca mieszczą się w tych przewidywalnych schematach. Tak, spotkałam się. Myślę, że wielu lekarzy się z tym spotyka. Wszyscy się z tym spotykamy. Takim miejscem, w którym medycyna dochodzi do granicy jest oją. Widzimy tam pacjentów, którzy walczą o życie. I my lekarze również walczymy o ich życie. To są sytuacje, w których obserwujemy, można powiedzieć, uciekanie życia z organizmu. Częste parametry życiowe zamierają. Tak? Widzimy, że pacjent, to są jego ostatnie chwile, można powiedzieć po ludzku, ale nigdy nie wiemy do końca, jak długo ten pacjent będzie żył. I naszym zadaniem lekarzy jest walka o życie, o życie do końca. Ponieważ właśnie pozostaje ta tajemnica, której nie możemy odkryć. Jakie są możliwości regeneracyjne tego człowieka, o którego życie się staramy? Tego nie wiemy. Ja jestem z pokolenia, kiedy przysięga Hipokratesa była wypowiadana przez nas lekarzy z wielką czcią. Pamiętam, że sama, kiedy ją wypowiadałam, byłam tak wzruszona, wręcz płakałam. Powiedziałam, do czego się I Już wówczas przeczuwałam, że ja jako lekarz nie będę mogła przewidzieć tak wielu rzeczy. Będę musiała zachować pokorę wobec tej tajemnicy, jaką jest człowiek, jego życie, odchodzenie. To nie my decydujemy o momencie, kiedy człowiek naprawdę umrze i przejdzie do życia wiecznego. My w tym towarzyszymy, ale umieranie jest procesem, w którym także jesteśmy i spotykamy się z takimi sytuacjami, kiedy było powiedzieć, no powinien umrzeć, bo tutaj zniszczone energii, zniszczona wątroba, serce się zatrzymało, mózg nie pracuje, EEG nam to pokazuje, ale trwa reanimacja i mimo wszystko człowiek odzyskuje przytomność, wraca do życia. Przecież tych przypadków są tysiące, one są opisane w różnych pozycjach. Między innymi ksiądz Wiktor Szponar, autor książki Życie po życiu, Teologiczne śledztwo i drugim bestsellerze Nowe śledztwo, Nowe dowody, Nowy bestseller. Właśnie o tym opowiada, o przeżyciach osób, które można powiedzieć umarły, przeżyły śmierć kliniczną i doświadczenie bliskiej śmierci. I z zewnątrz dla personelu medycznego wydawałoby się, że reanimacja dalsza nie ma sensu, utrzymywanie przeżyciu nie ma sensu, ponieważ właśnie nie mamy na monitorach śladów życia. A jednak po jakimś czasie ten człowiek wraca do życia i później pacjenci ci opowiadają o swoich przeżyciach, których nie możemy udowodnić, ponieważ musimy im wierzyć o swoich przeżyciach opisanych w wielu pozycjach naukowych, właściwie naukowych, bo to można powiedzieć, że to one są z pozycjami naukowymi, ponieważ opierają się na dokumentach medycznych. Kiedy mamy zarejestrowane wyniki badań laboratoryjnych i AKG, zapisy pracy serca, pracy różnych narządów, które pokazują, że pacjent praktycznie nie powinien żyć, a jednak on wraca do życia. I opowiada później o tym swoim doświadczeniu, o tym, że widział siebie na sali reanimacyjnej. Więc te osoby po tym doświadczeniu wracają do życia, bardzo niechętnie zresztą, i ich życie się bardzo zmienia. Myślę, że to jest taki dowód na to, że te przeżycia były prawdziwe, że one sobie nie wymyśliły tego, że to nie była jakaś, nie wiem, mrzonka, sen. Po owocach ich poznacie. Czyli widzimy, że życie tych osób się zmienia. One bardzo szybko zresztą odzyskują zdrowie najczęściej bardzo szybko, w taki niewytłumaczalny sposób i ich życie się zmienia, one się często nawracają, zaczynają kochać prawdziwie, ich otoczenie widzi tą ogromną zmianę, mają w sobie ogromną radość życia, nie boją się już śmierci, bo praktycznie to doświadczenie przeżycia śmierci klinicznej, takiego zjawiska bliska śmierci, gdyby zabiera im lęk przed śmiercią, bo doświadczają życia nadprzyrodzonego, po drugiej stronie, które jest pełne miłości, łagodności, ciepła, Warto spotkać taką osobę albo chociaż przeczytać taką książkę. Czy zdarzają się sytuacje, kiedy rokowania medyczne mówią jedno, że jest źle, a rzeczywistość przynosi coś zupełnie innego? Chciałabym opowiedzieć o takim przypadku. Miałam pewnego razu u siebie w przychodni kontakt była mama z córeczką trzymiesięczną na szczepienie. Dzieciątko nie widziało. Wiecie, dziecko zaczyna widzieć, już postrzega wyraźnie matkę w szóstym tygodniu życia. Ono fiksuje wzroku, śmiecha się, reaguje na twarz matki, na twarz pochalającego się opiekuna. A tutaj to dziecko wodziło oczami lewo, prawo. No, nie widziało po prostu, było niewidome. Ja byłam niesamowicie smutna. Mama, jest to, smutna, to we mnie wzbudziło takie ogromne współczucie dla tej matki, która wydawało mi się, że, że mówi, no to dziecko może jeszcze tak jakoś, ona się broniła przed tym, że dziecko nie widzi. A sama też była w sytuacji bardzo trudnej, bo właśnie rozpoznano niej nowotwór piersi. Więc ta moja troska tego pacjenta była taka podwójna. Myślę sobie, Panie Boże, który wszystko możesz. No cóż, ja mogę, ja mogę najwyżej odesłać do okulisty. Więc napisałam skierowanie do okulisty, pomodliłam się o uzdrowienie tego dziecka. Po prostu wiarą prostego człowieka, który wierzy, lekarza, który nie może w tym momencie nic więcej zrobić i tylko oddać to dziecko Bogu Wszechmogącemu. I wyobraźcie sobie, że po dwóch miesiącach Mama znowu zgłosiła się do szczepienia z tym dzieckiem. Badam dziecko, dziecko zdrowe, pięknie fika nóżkami, niepotrzebna żadna rehabilitacja, na którą też dam skierowanie. Zdrowe, po prostu zdrowe. Mama mówi, pani doktor, ja nie wiem, co pani tutaj zrobiła mojemu dziecku, ale jak ono wróciło do domu, to ono zaczęło patrzeć na mnie, zaczęło fiksować wzrok, ono się zaczęło do mnie uśmiechać. Ja w ogóle nie wykorzystałam tego skierowania do okulisty, bo ono nie było potrzebne. I mówi, to była pierwsza moja radość, a druga była taka... Ja poszłam... Okazało się, że ten nowotwór, który mam, to jest taki nowotwór, na którym może być leczenie celowane. Nie straciłam całej piersi, tylko został ten guz wyłuskany i praktycznie już jestem w leczeniu i też mam nadzieję, że będę zupełnie zdrowa. To z mojej słuchajcie, praktyki. Inny przypadek też taki niewiarygodny, to było oparzenie przez olej, wybuchu, grzejnik olejowy w odległości metra od dziecka dziewięcioletniego. Oparzenie twarzy, dróg oddechowych, gorący, wrzący olej. Cóż, Przecież to było coś dramatycznego. Dziecko znalazło się na ojomie, no, lekarze ocenili, że dziewczynka nie przeżyje, bo po prostu ma tak poparzone drogi oddechowe i usta i twarz, że nie ma szans na przeżycie. Rodzice się bardzo głęboko modlili, lekarze się głęboko modlili, bo po prostu żeśmy taką, można powiedzieć, ofensywę modlitewną uczynili do Pana Boga. Dziewczynka w cudowny sposób bardzo szybko odzyskała przytomność, skóra się zaczęła regenerować, goić. Przeszczepy przyjęły się tak pięknie, że praktycznie śladu nie ma po oparzeniach. To są niezwykłe cuda, to jest opisane i w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Księdza Aleksandra Zienkiewicza, bo też o jego wsparcie prosiliśmy. Ten przypadek jest opisany i jako ten cud beatyfikacyjny będzie to wykorzystane. No, takich przykładów słyszałam mnóstwo. Mamy mnóstwo książek, które opisują razem z dokumentacją medyczną takie sytuacje, w których pacjent nie powinien żyć a żył, albo powinien być ksiądz Kaczkowski. Powiedziano mu, że glejak czwartego stopnia, na który zachorował, daje mu trzy miesiące życia, bo tyle żyją pacjenci z takim rozpoznaniem. Okazało się, ksiądz Kaczkowski żył jeszcze trzy lata i całe te trzy lata wykorzystał na pomaganie innym w przechodzeniu przez trudne doświadczenia choroby. No, więc mamy niewytłumaczalne zjawiska w medycynie i musimy być po prostu bardzo pokorni. Ja dużo wiem, ale nie wiem wszystkiego, i muszę z pokorą pochylać głowę nad dokumentacją medyczną i nad pacjentem i chylić się przed Bogiem, który może mnie wykorzystać. Jak najbardziej mam być mu powolny w tym, jak będzie mną kierował, ale im więcej będzie pokory w lekarzu, tym lepiej będzie mógł się nim posługiwać Pan Bóg, który będzie kierował procesem leczenia. Polskie Radio Jedynka. W medycynie historię spotkania życia i śmierci widać bardzo wyraźnie. To często diagnozy, które wydają się dramatyczne, a później często sprowadzają nas do pytań o życie, o sens, o to, co dalej, co jest po tej tak zwanej drugiej stronie. Warto usłyszeć historię człowieka, który stanął na granicy. Na granicy życia i śmierci wszystko wskazywało na to, że umiera. A jednak wydarzyło się coś, co zmieniło nie tylko jego życie, ale także sposób patrzenia na wszystko, co dalej. O swojej drodze, o tym, czego doświadczył, Sylwiusz Łukowski opowiedział Andrzej Dufek, mąż i ojciec gdański przedsiębiorca, w latach 80 działacz Federacji Młodzieży Walczącej, opozycjonista i oddany kibic Lechigdańsk. W 2003 roku... Uległem podczas, właśnie na zakończenie zabawy na sankach z synem wówczas siedmioletnim ciężkiemu wypadkowi, w trakcie którego doszło do uderzenia w drzewo i w konsekwencji do urazu wątroby, do wielofragmentowego pęknięcia lewego płata wątroby. Po prostu wątroba rozpadła się na kawałki. I co za tym idzie do bardzo ciężkiego urazu, którego konsekwencją było... Doświadczenie przejścia na drugą stronę, doświadczenie obumierania ciała, wyjścia z tego życia, mojego no, personalnego, mojego osobistego sądu, oczami Boga, no i tyle. Początkowo myślałem po tym uderzeniu, że mam tylko połamane żebra, jakiś wylew wewnętrzny, bo nie byłem w stanie się wypionować. W momencie, kiedy starałem się podnieść na prośbę syna, to po prostu zrobiłem się ciemno przed oczami. Ale świadomość powagi sytuacji dotarła do mnie w trakcie jazdy karetką, w trakcie tej szaleńczej jazdy i tych komunikatów, które słyszałem, żeby przygotować stół operacyjny, że jest wewnętrzny wylew. Kiedy właściwie nie pozwalano mi usnąć, kłuto mnie ig igłami uderzano po twarzy. Robił to mój kolega zresztą, który jeździł karetką pogotowia, ale pełnia powagi tej sytuacji dotarła do mnie, kiedy już dotarłem do szpitala wojewódzkiego i kiedy właściwie rozcinano na mnie Takimi dużymi nożycami cięto po prostu ubrania, rozbierając mnie w ten sposób. I kiedy podsunięto mi taki żółty druk do wypełnienia, ja go nie wypełniłem. Proszę, tylko, żebym podpisał. To była zgoda na operację. Ja nie podpisałem, napisałem tylko Andrzej i, I właściwie stracono ze mną kontakt. To jest bardzo ważny moment, bo, bo to jest moment, który każdy z nas... Chciałem go podkreślić, dlatego że to jest moment, który każdy z nas będzie jeszcze w życiu miał. Ja go też jeszcze będę miał. To jest moment, w którym po ludzku już nie ma kontaktu z tobą. Po ludzku jesteś osobą, która odeszła. Jesteś osobą bez kontaktu, ale jesteś jeszcze tutaj. Jeszcze twój akt woli ma jakiekolwiek znaczenie, ma jakikolwiek wpływ. Może wykreować twoją rzeczywistość już tam po drugiej stronie. Ja prosiłem wtedy Pana Boga o 10 lat, żebym mógł syna wychować. Wówczas 7-letniego. No i o parę takich spraw stricte ludzkich, ale na sam końcu... Z całego serca powiedziałem Mu, ale niech się Twoja, a nie moja wola dzieje. I de facto zwróciłem się w ten sposób po Jego miłosierdzie. No bo jeżeli mówisz, żeby działa się w wola Boga, który jest tylko miłością i w dodatku miłosierną miłością, no to jej się zawierzasz na to, co możesz otrzymać. Możesz otrzymać tylko miłosierną miłość. I w tym momencie nastąpił mój osobisty, personalny koniec świata dla mnie, jak ja to mówię, to świadomość przejścia na drugą stronę bierze się z tego, że wchodzisz we własny mózg, w cudzysłowie wchodzisz, w sensie obrazu i twoje życie, w dany moment swojego życia i twoje życie z ogromną prędkością przewija ci się przed oczami po prostu obserwujesz swoje życie widzisz je tak jak widzi je Pan Bóg, widzisz je oczami Boga to znaczy, że w momencie kiedy przewijać się to życie przed oczami następuje jego wycena pewne sytuacje, które widzisz to można szczegółowo w filmie czy w książce przeczytać, ale generalnie rzecz biorąc albo dodają Ci cierpienia, albo powiększają Twoje szczęście. Przy czym kryterium tej oceny jest takie, że ważna jest tylko Twoja intencja, Twój zamysł. Za chwilę już życie przewinął mi się do samego początku, czyli do samego momentu moich narodzin. I właśnie świadomość, że umierasz, nie bierzesz się w żadnej ciemności, nicości, nieobecności, nieistnienia, Natomiast świadomość, że się umiera, to było po prostu to, że wyszedłem przez jasny punkt swoich narodzin. On był taki bardzo podłużny, jasny, niektórzy może to określają jako tunel. I po prostu to uczucie szczęścia, przed momentem to wrzucenie w ogień, a tutaj na samym końcu podsumowania to uczucia szczęścia, które no nie da się wypowiedzieć, bo wszystkie szczęścia, które znamy są tylko emocją, a Bóg nie jest emocją, Bóg jest stanem więc znalazłem się w szczęściu, które było stanem, nie potrafię tego oddać, wszystkie sumy to nie ma takich słów, no co mam powiedzieć szczęśliwość, szczęśliwości radość, radości, jakieś same eufemizmy po prostu uświadomiłem sobie, że to się nigdy nie zmieni, że to jest stan że trafiłem w miłość, która jest stanem i to już mnie wprawiło mnie w uwielbienie i później za chwilę znalazłem się w nurcie, w nurcie, w takim nurcie który wiedziałem, że wracam tam skąd przychodzę, po prostu byłem, widząc rozpacz nawet mojej rodziny i moich bliskich i to ich starania ale będąc właśnie zjednoczony jego łaską wydawało mi się, że wszystko skoro sprawiedliwił mnie z takich rzeczy co cóż dopiero moja prośba żebym wrócił na chwilę, żebym powiedział, żeby się nie martwili już wtedy nie chciałem wracać to już nie była prośba tak jak zanim życie przejechałem przed momentem przejścia żeby, żeby mi Panie dał 10 lat ja teraz chciałem już wrócić tylko na chwilę żeby powiedzieć, żeby się nie martwili że, że to nie jest koniec, że ja na nich czekam żeby w ogóle po co rozpaczać żeby w ogóle wielbić Boga bo za, za, za tą łaskę właśnie tego wiecznego szczęścia ale tam już Mu jak dwoli, pomimo zjednoczenia z Bogiem Jego łaską, podkreślam Jego łaską nie miał żadnych konsekwencji ja już nic tam dla siebie uczynić nie mogłem i ta rzeczywistość Stawała się taka jakby coraz bardziej szara, ciemna. Nie chodzi o to, że szliśmy w jakąś ciemność, tylko chodzi o to, że oddalaliśmy się od punktu, od jasnego punktu swoich narodzin właśnie. I w tym znaczeniu ta rzeczywistość stawała się. Szliśmy z jednego źródła do drugiego źródła światła. Właśnie to już nie było źródło światła, to był blask. Takie wrażenie, że promienie tego blasku w pierwszej chwili tak jakby szły prostopadle do mnie, więc wydawały się główkami mi od szpilki. I kiedy właściwie znalazłem się w tym blasku, ale jednocześnie z nim nie byłem, to znaczy... On już mnie cały otaczał, ale nie byłem w nim w tym sensie, że nie widziałem źródła tego blasku, nie widziałem środka jakby tej światłości. Wtedy właśnie poczułem taki powiew, jakby mi ktoś dmuchnął w twarz i za tym powiewem przyszły szum, który okazał się modlitewny, bo z niego wyłaniały się pojedyncze głosy, modlitwy, msze święte. I one zaczęły mnie cofać i cofać mnie z powrotem do życia. Mówię, ja nic nie mogłem zrobić, a te modlitwy natychmiast wycofnęły. W momencie, w którym mnie cofały, ja nie widziałem Pana tak w tym sensie, jak na obrazie, tak? nie stanąłem z nim twarzą. W sensie <grym> przez ten braz go nie widziałem. Natomiast słyszałem go jego głos. Ja go wtedy nie rozumiałem, bo ja będąc w uwielbieniu za to usprawiedliwienie, za to, że właśnie, że w tej świadomości, że to się już nigdy nie zmieni, usłyszałem głos, który mówił, dlaczego mi nie zawierzycie. Dlaczego mi nie zaufacie? Ja wtedy go nie rozumiałem, bo ja myślałem, mówię, jak ja Ci nie wierzę, jak ja Ci nie ufam, jak ja Cię wielbię. Teraz wiem, że to jakby było słowo na później. I te modlitwy natychmiast mnie cofnęły. Natomiast nie przez punkt narodzin i dalej przez całe moje życie, tylko bezpośrednio na intensywną terapię. To był moment, w którym lekarz wyszedł i powiedział, że umarłem, tylko się procedura odłączania mnie nie skończyła. A doszły modlitwy, ja się obudziłem. Po ludzku po prostu wyglądało to tak, no. Nie żyje, umiera i wszyscy za modlitwy i msze. I ten szum modlitewny się narastał, dochodził. Ja się budziłem, wszyscy, no, budził się, przestawali się modlić i ja w tamtą stronę. I tak jak ja to czasami mówię, tak mnie przez prawie dwa miesiące bujali w tą i w tamtą stronę. Taka jest siła modlitwy, taka jest siła modlitwy. Ja tam nic nie mogłem zrobić, nic sam dla siebie nie mogłem zrobić, a te modlitwy natychmiast mnie cofnęły. No i wymodlili mnie, mimo że nie byłem pierwotnie z tego y, zadowolony faktu, w tym sensie nawet, że nawet miałem pretensje, jak wyjęto mi rurkę trochę atomiczną tam po jakichś kilku miesiącach i pierwsze słowo to były wielkie pretensje do mojego brata, do mojej żony za to, że mnie wymodlili na stałe, w sensie na stałe na jakiś dłuższy czas, Oni tak pamiętam spojrzeli się na mnie jakbym nie wspomnę, rozumu, bo <śmiech> czułem się jak ofiara kradzieży oglądasz swoje życie, to nie wiem, jak. czasami to porównuję do biegu maratońskiego, biegniesz, nie idzie ci najlepiej, nie wiem, czołówka się wywraca jakimś, jakąś łaską zupełnie niespodziewaną, wygrywasz, wygrywasz wieczność, stajesz, dostajesz puchar, na który nie zasłużyłeś, konfety, szampany, standing ovation i nagle oni przychodzą i mówią a daj ten puchar i słuchaj, wiesz, musisz biec dalej, nie? Od nowa, tylko tym razem nie ma gwarancji, że wygrasz, nie? <śmiech> a w ogóle to będzie ci ciężej, nie? Bo już wiesz, jaka jest wartość uczynków i dobrych i złych, więc może być tak, że te dobre nie będą niosły ze sobą takiej zasługi, a te złe wybory będą się bardziej. Tak się czułem. Nasze życie ma być odpowiedzią na Bożą miłość. Na tą miłość, która pierwsza daje siebie sama i to jeszcze w całości. Do ostatniej kropli krwi. To jest nie do wypowiedzenia. Żeby to uświadomiłem, to, to trochę mała rewolucja była. No świadczenie, trochę perspektywę zmienia, natomiast zaczynasz widzieć to w sensie istotnym. Nie chciałbym tu użyć określenia, że widzę to z wymiaru Bożego, ale no musi zmieniać. Jeżeli kiedyś życie to było wszystkim, co znałem, było początkiem i końcem i wierzyłem w to, że nie jest to końcem, tylko jest czymś jakby zupełnie innym. A teraz wiem, że 30 wtedy lat, no to nie wiem, może w, tam nie ma czasu, ale tak jakby, nie wiem, w 15 sekund mi przyjechało przed oczami. To 15 sekund do wieczności to... Stryk, no nie wiem, przejechałem się dwa przystanki tramwajem, jak super, że... Uff, uff, wysiadłem w dobrą stronę. Na tej zasadzie no, zmienia pewne rzeczy, słowo czytane staje się żywe, bo zaczyna się inaczej rozumieć. Tu jakaś też szczególna łaska, na którą nie zasłużyłem i pewnie jak, jak Bóg da z jego łaską, że pójdę tam, no to się dowiem, kto mi ją wymodnił. <śmiech> to doświadczenie daje taki spokój, bo wiesz, że... Że dostaniesz tą łaskę, na którą nie zasłużyłeś, nie zasłużyłeś. Masz pewność tej łaski Bożej. Ja się nie czuję absolutnie wybrany. Nie, nie, nie. Znaczy czuję się, tak, czuję się umiłowanym dzieckiem Bożym, ale na tyle, na ile każdy się powinien czuć. Na pewno nie wybrany w sensie lepszy. Czasami jest mi trudniej. Jestem o tyle wybrany, o ile wybrany jest każdy człowiek. Ludzie się bardzo często obawiają śmierci, a śmierci de facto nie ma, to jest tylko obumieranie ciała, ja to też mówię właśnie. To jest po prostu moment przejścia, po prostu wychodzisz przez jasny punkt swoich narodzin i tyle. no I może ta historia ma być opowiedziana po to, żebyśmy jeszcze raz rozważyli to, co usłyszeliśmy, to, co jest zapisane. Gdzie jest śmierć twój oścień? Że ten oścień został połamany, że tej śmierci nie ma, że my przechodzimy z życia do życia, że to też jest objaw Bożej miłości, że... Ta śmiertelność naszego ciała jest objawem Bożej miłości, bo gdybyśmy nie mieli tej śmiertelności, gdybyśmy byli nieśmiertelni tu na ziemi, to byśmy stale byli w tyranii złego, pod jego mocą, pod jego wpływem, pod jego możliwością, że ta śmiertelność, która pojawiła się w momencie wygnania z raju, w momencie upadku, była też objawem Bożego miłosierdzia. Bo nigdy byśmy nie wyszli jako ludzie właśnie tyranii tego diabła. I dzisiaj mamy właśnie, ta jest ta historia, że my przechodzimy z życia tego ziemskiego do życia wiecznego. I teraz jest, tylko od nas zależy, bo każdy ma to, jak już powiedzieliśmy, za darmo. To się dokonało na krzyżu. Każdy został odkupiony przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Każdy ma możliwość zwrócenia się, wpięcia się jakby do, w tą łaskę. I tylko my właśnie swoim aktem woli, swoim wyborami, My dzisiaj tworzymy swoją wieczność, swoją rzeczywistość, swoje życie, jak to czasami mówimy, życie po życiu, życie w innym wymiarze. Pierwszy Polskiego Radia. Jaka jest relacja nauki i wiary? W jaki sposób możemy popatrzeć na to wszystko, co podpowiada nam ta rzeczywistość, widzialna, ta mierzalna, a ta niewidzialna, która wypływa z jakiejś duchowej intuicji, z takiego odczytania rzeczywistości, które nie wymaga szkiełka i oka. O tym dzisiaj właśnie dyskutujemy w familijnej jedynce. I do takich refleksji, spojrzeń, chciałbym zaprosić także Państwa. Do Państwa dyspozycji nasz Facebook facebook.com ukośnik familijna jedynka i to miejsce, gdzie możemy podyskutować. Można przysłać do nas także smsy pod numer 71151 i to taka szansa, żeby właśnie zmierzyć się z tym zmartwychwstaniem. Będziemy się temu tematowi przyglądali w kolejnych częściach familijnej jedynki, ale już teraz serdecznie zapraszam, żeby Zastanowić się, czy nauka ma granice w tym odczytywaniu rzeczywistości, jak widać to, czego nie widać, także w języku naukowym. familijna 1 Abyś dzień święty święcił. Było jeszcze ciemno, ranek ledwie świtał. Poszła do grobu Jezusa. Po co? Nic przecież sama nie mogła zdziałać. Nawet gdyby zamierzała dokończyć obrzędów pośpiesznie przerwanego z powodu szabatu pogrzebu Jezusa. Jak odsunąć kamień zasłaniający wejście do grobowej pieczary? Chyba o tym nie pomyślała. A może chciała tam po prostu być, czuwać, wspominać, płakać? Wstający właśnie dzień nie będzie jednak dla niej czasem żałoby. Ewangelia Jana, która opisuje wydarzenia tamtego poranka, ukazuje Marię Magdalenę biegnącą od grobu do Szymona Piotra i do, to specyficzne określenie czwartej Ewangelii, ucznia, którego Jezus kochał. Chodzi z pewnością o apostoła Jana, który jednak sam opisując te wydarzenia używa takiej właśnie formy, jakby zapraszał uczniów i uczennice Jezusa, późniejszych słuchaczy i czytelników Ewangelii, do szczególnego utożsamienia się z tą historią, do wejścia w jej tajemnicę. Spotkanie z tą, którą tradycja nazwie później apostołką apostołów, musiało być szokiem dla uczniów. Biegli obydwaj razem, relacjonuje Jan, jeden z nich, podkreślając, że sam, w końcu dużo młodszy od Piotra, przybył pierwszy do grobowca. Atmosferę tego niezwykłego wydarzenia genialnie uchwycił Jeanne Bournon w swoim obrazie. Uczniowie Piotr i Jan biegnący do grobu w poranek zmartwychwstania. Twarze tych dwóch mówią więcej niż najbardziej przejmujące nawet opisy. Ewangelista opisał ze szczegółami to, co zastali w grobie. Gdy już weszli do wnętrza pieczary, Jan z szacunkiem poczekał na Piotra i przepuścił go pierwszego. Dostrzegli leżące na półce skalnej pogrzebowe całuny, płótna leżące oraz chustę, która była na głowie Jezusa, leżącą nie razem z płótnami, ale osobno zwiniętą w jednym miejscu. Te detale musiały zrobić na nich ogromne wrażenie. Jan napisze potem o sobie, zobaczył i uwierzył, wygląd płócien mówił wiele. Gdyby ktokolwiek chciał wykraść ciało Jezusa, ostatnią rzeczą, którą by robił, byłoby odwijanie w grobie zwłok z płócien, w które były spowite, o ile byłoby to w ogóle możliwe, biorąc pod uwagę stan poranionego ciała, do którego całuny musiały przez ten czas przylgnąć, zespalając się z nim w jedno. Leżące w grobie płótna wyglądały tak, jakby zawinięte w nie ciało po prostu zniknęło, opadły na skałę grobu, puste, nic już w sobie nie kryjąc. Wtedy zrozumieli, że on zmartwychwstał. To rozważania, abyś Dzień Święty święcił na Wielkanoc od księdza Grzegorza Michalczyka, to ten element, który pomału sygnalizuje, że zbliżamy się do godziny siódmej, ale to jeszcze nie koniec naszych opowieści w familijnej jedynce. Po godzinie siódmej i jeszcze dalej będziemy przyglądali się granicom nauki i początkom wiary. Od dwóch tysięcy lat człowiek stawia pytania. O to, to jaki jest sens wiary, jaka jest ta rzeczywistość wiary, jak także opisywać świat poprzez te narzędzia, które wypracowała nauka. Od kosmologii po badania materiałowe potrafimy bardzo precyzyjnie opisywać rzeczywistość, ale w którymś momencie znajdujemy się przy granicy i o tym właśnie będziemy dziś dyskutowali. Warto zostać razem z nami.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 przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Poranek wielkanocny na polskich trasach raczej spokojny. Warunki atmosferyczne na przeważającym obszarze kraju dobre, chociaż w województwach świętokrzyskim i dolnośląskim, zwłaszcza na obszarach podgórskich, niedaleko Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby. Uwaga na dość silne mgły, które lokalnie mogą jeszcze ograniczać widzialność do około 200 metrów. Ale ta sytuacja będzie się szybko poprawiać. Remontowana jest droga krajowa nr 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem na fragmencie około 9-kilometrowym. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. I pomimo wczesnej pory obserwujemy tam dosyć spore spowolnienia. Wolniej jedzie się na remontowanym odcinku autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami, niedaleko węzłach Szanów, Podobnie na drodze krajowej nr 79 na odcinku Kraków-Zabierzów oraz na Zakopiance pod Krakowem w Gaju i w Libertowie. Na drodze krajowej nr 19 uwaga pomiędzy Lublinem a Lubartowem. W związku z budową trasy ekspresowej niedaleko miejscowości Niemce obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości i także tam wolniej jedzie się i w kierunku Lublina i w stronę Białego Stoku. Poranne bardzo niewielkie spowolnienia w województwie mazowieckim, chociażby na krajowej 61 w okolicy Zegrza oraz na krajowej 7 w pobliżu Łomianek. 22 513 11 11 to numer do radia Kierowców. Niezmiennie czekamy na wieści od Państwa.